Pierwszy Tesaloniczan, rozdział czwarty. A dalej, bracia, prosimy was i napominamy przez Pana Jezusa, abyście przyjąwszy od nas, jak macie postępować i podobać się Bogu, tym więcej obfitowali, gdyż wiecie, jakie daliśmy wam przykazania od Pana Jezusa. Albowiem to jest wolą Bożą poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od przeteczeństwa, żeby każdy z was umiał zachowywać naczynie swoje w świętobliwości i w poszanowaniu nie w namiętności rządzy jak poganie, którzy nie znają Boga, żeby nikt nie uciskał i nie oszukiwał w żadnej sprawie brata swego, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak wam przedtem powiadaliśmy i poświadczaliśmy. Albowiem powołał nas Bóg nie do nieczystości, ale do świętobliwości. A przecież, kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, ale Boga, który nam też dał ducha swego świętego. O miłości zaś braterskiej nie potrzeba wam pisać, boście wy sami od Boga nauczeni, abyście miłowali jedni drugich. Albowiem i czynicie to względem wszystkich braci w całej Macedonii, ale was napominamy bracia, żebyście tym więcej obfitowali. I gorliwie się starali żyć spokojnie i pilnować i pracować własnymi rękoma, jak wam przykazaliśmy. Abyście uczciwie postępowali przed obcymi i w niczym nie mieli niedostatku. A nie chcę bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, żebyście się nie smucili jak drudzy, którzy nadziei nie mają. Albowiem jeśli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli w Jezusie przywiedzie z Nim, bo to Wam powiadamy słowem Pańskim, że my, którzy pozostaniemy przy życiu do przyjścia Pańskiego, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan przy okrzyku, przy głosie Archanioła i przy trąbie Bożej stąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną pierwej. Potem my, żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi pochwyceni będziemy w obłokach na spotkanie Pana w powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Przetoż pocieszajcie jedni drugich tymi słowami.